Rozdział 14. Samuel przepowiada światłość w nocy i nową gwiazdę, gdy Chrystus przyjdzie na świat. Chrystus wykupi ludzi od śmierci ciała i ducha. Trzy dni ciemności, rozrywanie skał i inne cuda natury będą znakiem jego śmierci. I Lamanita Samuel prorokował o wielu innych rzeczach, których nie można podać. I powiedział im, dam wam znak. Oto, gdy upłynie pięć lat, Syn Boży przyjdzie na świat odkupić tych, którzy uwierzą w Jego imię. I taki będzie znak Jego przyjścia. Noc przed Jego przyjściem będzie jaśniała światłością i wyda się ludziom niczym dzień, albowiem nie zapadnie zmrok. A więc noc nie nastanie i noc i dzień będą niczym jeden ciągły dzień. I będzie to dla was znakiem, albowiem zobaczycie wschód, a także zachód słońca I będziecie wiedzieli, że upłynęły dwa dni i noc, ale noc nie przyniesie ciemności I będzie to noc poprzedzająca jego narodzenie I ukaże się nowa gwiazda, jakiej nigdy przedtem nie widzieliście I to także będzie dla was znakiem Ale to nie wszystko Albowiem ukaże się wiele innych znaków na niebie I stanie się, że wprawią was one w tak wielkie zdumienie, że przypadniecie do ziemi I stanie się, że kto uwierzy w Syna Bożego, będzie miał życie wieczne Oto Pan nakazał mi przez swego anioła, abym poszedł do was i powiedział to Nakazał mi, abym wam o tym prorokował i tak mi powiedział Nawołuj tych ludzi do nawrócenia i przygotowania drogi dla Pana Ale ponieważ jestem Lamanitą i powiedziałem wam, co mi Pan nakazał I ponieważ były to twarde słowa Jesteście na mnie gniewni, wypędziliście mnie i chcecie zgładzić Mimo to usłyszycie mnie, albowiem wszedłem na mur tego miasta, abyście mnie usłyszeli i wiedzieli o wyrokach bożych, które was czekają za czynienie zła, a także abyście poznali warunki nawrócenia się. Abyście wiedzieli o przyjściu Jezusa Chrystusa, Syna Boga, Ojca Niebios i Ziemi, Stworzyciela wszystkiego od początku. Abyście wiedzieli o znakach Jego przyjścia na świat. Abyście mogli uwierzyć w Jego imię. I jeśli uwierzycie w Jego imię, nawrócicie się, odstępując od swych grzechów, aby wasze grzechy zostały wam odpuszczone dzięki Jego zasługom. I dam wam jeszcze inny znak. Znak jego śmierci, albowiem pewne jest, że On umrze, aby nastąpiło zbawienie. I konieczna jest Jego śmierć, aby nastąpiło zmartwychwstanie umarłych i ludzie mogli powrócić do Pana. Jego śmierć spowoduje zmartwychwstanie i wykupienie całej ludzkości od pierwszej duchowej śmierci, albowiem od upadku Adama wszyscy ludzie są odcięci od Pana i umierają Zarówno docześnie, jak i duchowo Ale zmartwychwstanie Chrystusa Odkupuje całą ludzkość I umożliwia ludziom powrót do Pana i daje warunek nawrócenia, że kto się nawróci, nie jest wycięty i wrzucony w ogień Ale kto się nie nawróci, jest niczym drzewo, wycięty i wrzucony w ogień Gdzie po raz drugi umiera duchowo, albowiem po raz drugi są oni odcięci od tego, co sprawiedliwe Dlatego nawróćcie się Nawróćcie się, abyście postępując wbrew temu, co wiecie nie ściągnęli na siebie potępienia i drugiej śmierci Oto wspomniałem wam o drugim znaku, znaku jego śmierci I w dniu, w którym umrze, słońce zaćmi się I nie będzie wam chciało świecić, ani też księżyc i gwiazdy I tak przez trzy dni na całej ziemi nie będzie światła Od czasu jego śmierci do czasu, gdy zmartwychwstanie i gdy odda ducha, nastąpią grzmoty i błyskawice trwające przez wiele godzin. Ziemia będzie się trzęsła i drżała w posadach, a masy skalne na powierzchni ziemi i pod ziemią, o których wiecie, że są lite, a raczej w większości lite, będą się rozpadać na kawałki. Będą rozłupywane, będą pękały i kruszyły się, a ich odłamki będzie można odtąd znaleźć wszędzie, na ziemi i pod ziemią. W straszliwych burzach Wiele gór zostanie zrównanych z ziemią Tworząc doliny A wiele dolin stanie się wysokimi górami Wiele dróg górskich zostanie przerwanych A wiele miast opustoszeje Wiele grobów otworzy się I wyda swych zmarłych I wielu świętych ukaże się ludziom I anioł powiedział mi Że grzmoty i błyskawice będą trwały Przez wiele godzin i powiedział mi, że wszystko to nastąpi pośród grzmotów, błyskawic i burzy i ciemność będzie zalegała na całej ziemi przez trzy dni. I anioł powiedział mi, że wielu będzie świadkami jeszcze bardziej niezwykłych rzeczy, aby ludzie uwierzyli. I powiedział, że znaki te i cuda wystąpią na całej tej ziemi, aby ludzie nie mieli podstawy nie wierzyć i stanie się tak, aby każdy, kto uwierzy, mógł być zbawiony, a kto nie uwierzy, otrzymał sprawiedliwy wyrok. Jeśli zostaną potępieni, aby sami byli tego winni. Zapamiętajcie, moi bracia, że kto zginie, sam jest temu winien. Kto popełnia niegodziwość, czyni to dla siebie, gdyż jesteście wolni i odpowiadacie za siebie, albowiem Bóg dał wam wiedzę, i uczynił was wolnymi, dał wam rozeznanie pomiędzy dobrem a złem I uczynił to, abyście mogli wybrać życie albo śmierć Abyście mogli czynić dobro i otrzymać w zamian dobro Lub czynić zło i otrzymać w zamian zło